Odcinek drugi Razem z Niemcami przeciwstawiamy się w Europie zasadom kolektywnej organizacji powszechnego bezpieczeństwa. Wysuwamy razem z nimi hasło użyteczności układów dwustronnych. Zapominamy przy tym, że to co w danym wypadku jest dla Niemiec zbawienne, dla Polski jest w pełnym tego słowa znaczeniu zgubne. Przygotowujące się do odwetu Niemcy zmierzają konsekwentnie do poróżnienia przeciwstawiających się im solidarnie przyjaciół i do skłócenia aliansów. W 1936 roku generał Sikorski notuje, że Niemcy będą gotowe do wojny już za dwa lata, a następnie czytamy Hitler mobilizuje corocznie wszystkie elementy czynne germanizmu na zjazdach norymberskich. Od kilku lat wojsko odgrywa na tych zjazdach rolę przemożną. Świadczy to o jego wpływie na stosunki wewnętrzne w państwie. Świadczy to również o fakcie, że Niemcy hitlerowskie pracują całą parą na rzecz przygotowania się do wojny. Nie może to wnosić uspokojenia do życia międzynarodowego. Wręcz przeciwnie, ta mistyka wojny, która ożywia hitlerowców, jest dzisiaj najgroźniejszym elementem niepokoju w Europie. Podarłszy wstrzępy obowiązujące ich traktaty i układy. Niemcy przystąpili przed trzema laty otwarcie do odbudowy swej utraconej w 1918 roku potęgi zbrojnej podjęte w 1933 roku zbrojenia, są kontynuowane na skalę olbrzymią. Wysiłkowi temu towarzyszy zręczna i nieprzebierająca w środkach gra dyplomatyczna, zmierzająca do poróżnienia swych ewentualnych przeciwników, a zarazem do obalenia powojennego stanu rzeczy. Na razie używa Hitler swej kolosalnej siły zbrojnej dla nacisku na inne państwa celem wymuszenia na nich pożądanych przez Niemcy ustępstw. Jakim celom służyć będą te zbrojenia w przyszłości, zrozumieć łatwo. Nowy plan czteroletni ogłoszony w Norymberdze przez Hitlera ma znacznie wzmocnić obecną siłę militarną Rzeszy. Również w roku 1936, pod datą 2 maja, Sikorski między innymi stwierdzał Alians wojskowy Włoch i III Rzeszy musi przyspieszyć skoalizowanie się Europy przeciw Niemcom. Koalicja objąć powinna jak najśpieszniej Rosję sowiecką. Bez oparcia się o Rosję blok pokojowy nie zwycięży. Sam fakt dojścia do skutku porozumienia z Rosją wzmacnia niezwykle silnie szanse uratowania pokoju. Pisząc wzmacnia, Sikorski miał oczywiście na myśli formę wzmocniłby, bo dalej generał stwierdzał, gdyby z Rosją nie doszło do ugody, niebezpieczeństwo wojny wzrosłoby niepomiernie. 16 marca 1939 roku dziennik Sikorskiego zawiera m.in. następujące stwierdzenie. Opanowanie natomiast bastionu czeskiego stwarza podstawy realne dla dalszego pochodu Germanów w kierunku wschodnim czy południowo-wschodnim. Zabezpiecza to Hitlerowi spokój na tyłach i otwiera drogę do nowych zdobyczy. Mając w swym ręku Słowację, wywiera nacisk stały na Węgry i może iść ku Adriatykowi. Zagraża poważnie Rumunii. Po zwasalizowaniu Węgier Adolf Hitler wkroczywszy do Pragi stał się ponadto panem uzbrojenia dla 40 Dywizji Piechoty. W ręce Niemców wpadło ponad tysiąc czołgów i ponad tysiąc doskonałych samolotów wojskowych a poza tym świetnie zorganizowany przemysł wojenny wraz z zapasami surowców i rezerwami materiału wojennego. Wszystko to wzmacnia znacznie potencjał wojenny Niemiec, który wykazywał dotąd tak poważne braki. Niemcy będą gotowe do podjęcia poważnej walki w tempie daleko szybszym aniżeli było to do przewidzenia w ostatnich dniach. Czy mocarstwa zachodnie rozumieją te wskazówki, jakie im dają wydarzenia ostatnie? Pokój monachijski, którym szczycił się tak naiwnie Chamberlain, wydaje swoje owoce. Jakież gorzkie są te owoce! A mocarstwa zachodnie są na tyle niekonsekwentne, że nie drgnęły nawet w obronie Czechosłowacji, jakkolwiek były rzekomo gwarantami jej nowych granic. A dalej pod datą 7 kwietnia 1939 roku, kiedy już III Rzesza postawiła Polsce ostre warunki, dla Hitlera, pisze Sikorski, po zniszczeniu bastionu czeskiego jedynym niebezpieczeństwem na europejskim wschodzie są Polacy. Wojna na dwa fronty nie uśmiecha się III Rzeszy. Stąd zabiegi o neutralizację Polski w okresie likwidowania Czechosłowacji. Stąd obecnie wysiłki nadludzkie, by nie dopuścić do układu polsko-angielskiego. W kilka dni potem Sikorski nazywa bezmiarem lekkomyślności rolę Polski jako przedniej straży dla III Rzeszy, ponieważ Polska. Zwalczała z furią bezpieczeństwo zbiorowe narodów, dobijała ligę narodów, popierając zawsze i wszędzie intrygi niemieckie. Hitler, zdaniem Sikorskiego, rozwinął system przemocy i szantażu Wilhelma II do najwyższej potęgi. Od zajęcia Czechosłowacji Niemcy realizują swój dawny zamiar, Mitte Europa, zamiar, rozwijany w okresie największej siły w czasie wojny światowej. Zabezpieczywszy się na zachodzie, myślą o pochodzie zwycięskim na wschód i pomyśleć, że wszystko ułatwiła im Polska, która zatraciła swego czasu wszelki zmysł realistycznego ujmowania zagadnień. Podając do druku znacznie obszerniejsze fragmenty dziennika, Doktor Janusz Albin tak charakteryzuje Sikorskiego na podstawie odnalezionych zapisków. W ich świetle prezentuje się jako liberal-demokrata domagający się sprawniejszych metod rządzenia i liberalizacji życia społecznego, szukania porozumienia z lewicą, amnestii dla więźniów politycznych, zniesienia Berezy Kartuskiej i tak dalej. W realizacji tych postulatów widzi wystarczającą zaporę przed szerzeniem się szkodliwych jego zdaniem dla kraju haseł społecznego radykalizmu. Jako wojskowy uważnie śledzi szybki wzrost potencjału militarnego hitlerowskich Niemiec. Wcześnie dostrzega też grożące z ich strony niebezpieczeństwo. Niepokoi go ono tym bardziej, że oficjalni przywódcy państwa udają, że tego nie dostrzegają. Możliwość zapobieżenia mu widzi w pełniejszej konsolidacji polskiego społeczeństwa oraz zacieśnianiu politycznej i wojskowej współpracy z Francją, choć jednocześnie nie wierzy w skuteczność sojuszów bez udziału Związku Radzieckiego. I same notatki i komentarz doktora Albina przedstawiają generała Sikorskiego dokładnie takim, jakim pamiętają go z tamtych czasów przyjaciele i rozmówcy. Wreszcie i moja notowana rozmowa z generałem Bolesławem Szareckim dnia 2 października 1958 roku rzuca światło na ówczesne stanowisko generała Sikorskiego. Latem 1939 roku, przed wybuchem wojny, jako pułkownik-chirurg, mówił Szarecki, udzielałem generałowi Sikorskiemu, wówczas odsuniętemu od wszelkich wpływów, jakiejś lekarskiej porady. Wynikła mowa o warunkach, na jakich wtedy Związek Radziecki przystąpiłby do paktu przeciwniemieckiego z Polską i mocarstwami zachodnimi. Generał Sikorski był co prawda niechętny przemarszowi Armii Czerwonej przez Polskę, ale uważał, że radzieckie lotnictwo powinno by otrzymać na terenie Polski bazy i lotniska, w tej formie widząc współpracę wojskową Polski i Związku Radzieckiego. Jak z tego widać... Generał Sikorski był przeciwnikiem wyraźnie proniemieckiej polityki sukcesorów marszałka Piłsudskiego. Położenie ogólne w II Rzeczypospolitej trafnie określa pióro Edwarda Ligockiego tygodnik demokratyczny 1958 nr 21 jako rozbieżność pomiędzy snem a rzeczywistością. Ligocki można się z nim zgadzać lub nie – pisał o tym. Jako świadek i uczestnik wielu wydarzeń w okresie I wojny światowej, dwudziestolecia państwa polskiego i wojny ostatniej, pragnę tu podkreślić okoliczność ciężko ważącą na szali, a mianowicie głęboką dysproporcję pomiędzy 140-letnim snem o niepodległości, w którego cieniu wychowane zostało pokolenie pierwszych dziesiątków lat XX wieku, a tą rzeczywistością, która ukazała się naszym oczom, kiedy Polska wybuchła. Analizować nawet nie warto kunsztownie puszczonej w obieg legendy, że zasługę wskrzeszenia państwowości Zawdzięcza się jedynie Piłsudskiemu i jego pierwszej brygadzie. Byłoby naiwnością przypisywać komukolwiek z ówczesnych rolę inicjatora niepodległości. Sprawa ta płynęła wielkim nurtem historycznych przemian i wszelkie bałwochwalcze dźwiganie na piedestał tego czy innego męża stanu, przywódcy czy kondotiera jako wyłącznego sprawcy przemiany mogło być jedynie fałszowaniem historii. Wspomniałem już o dysproporcji idei i snu o jej realizacji, a tą rzeczywistością, która wykrystalizowała się po 11 listopada 1918 roku. Trzeba tu stwierdzić z westchnieniem, że rzeczywistość była żalosna. Ludzie najlepsi pragnęli widzieć w tym odrodzeniu nurt kryształowy, a znaleźli się nad wodą mętną i lepką, pełną odpadków gnilnych, przerażającą, podobniejszą do bagna aniżeli do wymarzonego przez pokolenia jeziora szczęśliwości. Polska była dawniej ideą, a nagle stawała się chaosem. Stwarzało to idealne warunki dla ludzi bez skrupulów, graczy politycznych, zarozumialców, żonglerów i lekko duchów, którzy podchodzili do Polski jak do pawilonu na polu mokotowskim, na jakiego konia postawić. Ludzie o wielkich sercach, ludzie idei, a nawet ci uczciwi, którzy pragnęli służyć krajowi, a nie szukać kariery, znaleźli się w niesprzyjających warunkach. Ci, którzy iść postanowili przebojem, mieli znakomite odskocznie, a jak się wkrótce okazać miało, liczyć mogli na zupełną bezkarność. Tych najlepszych czekało zlikwidowanie w dosłownym czy obezwładniającym znaczeniu. Do ostatecznych porachunków Doszło w maju 1926 roku i w latach następnych. Tyle Edward Ligocki. Do ludzi o wielkich sercach z tego okresu należał i Władysław Sikorski. O jego to sytuacji pisał profesor general Marian Kukiel do sekretariatu Ignacego Paderewskiego. List datowany w Paryżu 21 maja 1935 roku, zachowany w archiwum akt nowych. Niechęć do generała Sikorskiego, duża i podsycana na tle jego stosunku do Francji, do sprawy Aliansu i jego wystąpień w obronie przymierza, a przeciw iluzjom pojednania z Rzeszą. Generał jest bardzo silnie inwigilowany. Nieustannie, jawnie, bezczelnie chodzi za nim lub obserwuje jego dom dwóch, trzech agentów. Był zamiar aresztowania go. Koniec cytatu. Zamiaru tego nie zaniechano i później. Na parę lat przed wojną sporządzone zostały akta procesu pokazowego przeciwko generałowi Sikorskiemu, któremu spreparowane fałszywe dowody zarzucali rzekomą zdradę, a przy okazji także i szereg czynów niemoralnych. W powieści Gra wojenna pisałem o przygotowywaniu procesu pokazowego przeciwko generałowi Sikorskiemu i o tym, jak burzliwie zaprotestował przeciwko temu generał Wieniawa Długoszowski. Prócz poprzednich potwierdzeń tego rodzaju niecnych zamiarów, przybyło jeszcze jedno pochodzące od doktora S.K., byłego lekarza, byłego 65. Pułku Piechoty. Wiadomości 1969 nr 42 Wrocław Pilsudczycy, walkę z Sikorskim prowadzili od samego początku i przez wszystkie etapy jego działalności politycznej, nie przebierając w środkach. Najbardziej zaufani ludzie przyszłej sanacji bywali przydzielani do Sikorskiego jako tajne uszy i oczy. W czasie piastowania teki ministra spraw wojskowych inwigilował generała jako jego dyrektor departamentu pułkownik Bronisław Pieracki. Po zamachu majowym w czasie odstawiania na boczny tor dowództwa okręgu Korpusu Lwów jako szefa sztabu podsunięto Sikorskiemu pułkownika Adama Koca. Obaj byli najwierniejszymi pretorianami marszałka. Pieracki, późniejszy minister spraw wewnętrznych, którego zamordowanie stało się pretekstem do utworzenia Berezy, Uchodził za najbardziej faszyzującego z ekipy legionowej. Adam Koc po objęciu posławku prezesury Związku Legionistów został szefem i organizatorem sławetnego Ozonu, tak zwanego obozu zjednoczenia narodowego. Ideologiem Ozonu był zaś Adam Skwarczyński. I tu się sekretna sieć wokół Sikorskiego zamyka. To właśnie ówczesny pułkownik Skwarczyński jest autorem Paszkwilu przeciw Sikorskiemu w 1925 roku, a materiałów dostarczają mu Pieracki i Koc. Tezy tego Paszkwilu w 11 lat później, akurat gdy pułkownik Koc staje się mafijną władzą, ekshumuje pułkownik Adam Górecki, opracowując akta przygotowawcze do procesu przeciw Sikorskiemu. Zarzuty są tak bzdurne i oszczercze, że akta podsunięte Rydzowi Śmigłemu wracają opatrzone adnotacją marszalka żadnych podstaw do oskarżenia. Warto jednak dla obrazu moralnego pułkownikowskiej mafii i paraleli w metodach przytoczyć te zarzuty, obok kontaktów z wywiadem francuskim, tu w nawiasie wykrzyknik, uwiedzenie pewnej panny. Przypominają się metody pozbycia się przez hitlerowców generała Fritza. Tak kończy się relacja doktora S.K., którego pełnego nazwiska nie podano. Dlatego to generał Sikorski zachowywał przed wojną niezbędną ostrożność, odcinając się zarówno od prowokacji, jak i od wystąpień, które jego zdaniem mogły nadwątlić i tak już słabą obronność kraju. W 1937 roku był on przeciwny zamachowi stanu ze strony inteligencji radykalnej, a w 1938 roku, odmawiając delegacji młodzieży wszechpolskiej stanięcia na czele konspiracji, uczynił to w mojej obecności, nagle wezwawszy mnie jako świadka do majątku Bielany pod Grójcem, gdzie odpoczywał u naszych wspólnych przyjaciół. — Znacie, panowie, mój stosunek do sanacji i rządu — mówił ale przy świadku odmawiam Wam mojego udziału w Waszych zamiarach, bo naruszenie spokoju zmniejszy obronność i do reszty może narazić ojczyznę na nowy rozbiór. Późniejsze już emigracyjne akcje przeciwko Sikorskiemu wywodziły się więc z zasadniczych rozbieżności pomiędzy polityką proniemiecką i antyrosyjską, a polityką europejskiego bezpieczeństwa zbiorowego pierwszą realizował sterując ku zgubie narodu sanacyjny tzw. Konwent. Drugą reprezentowała opozycja zwana Frontem Morz z generałem Sikorskim. Jak się przekonamy, Konwent, posługując się też czynnikami innymi, uparcie dążył do zguby Sikorskiego. Nie były to więc tylko niechęć i zagniewanie, jak chciałby widzieć te sprawy po latach tenże sam profesor generał Kukiel. Generał Sikorski sformował rząd emigracyjny w Paryżu 1 października 1939, a 7 listopada tegoż roku objął naczelne dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W okresie kapitulacji francuskiej sprawa dalszego udziału Polaków w wojnie została postanowiona w rozmowie odbytej między nim a brytyjskim premierem Churchillem w Londynie w czerwcu 1940 roku. Polsko-brytyjska umowa wojskowa zawarta została w Londynie 5 sierpnia 1940 roku. Po napaści Hitlera na Związek Radziecki, układ polsko-radziecki podpisano w Londynie 30 lipca 1941 roku. Pakt o nieagresji i sojuszu ze Związkiem Radzieckim w Moskwie 4 grudnia 1941. Porozumienie co do Konfederacji Polski i Czechosłowacji, Zawarto w Londynie 23 stycznia 1942 roku. Niezależnie od bardzo wielu rozmów z politykami różnych krajów, z Churchillem na czele, Sikorski odbył sześć konferencji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Rooseveltem w dniach 8 kwietnia 1941, 24 marca 1942. 26 marca 1942, 2 grudnia 1942, 3 grudnia 1942 i 5 stycznia 1943 roku. Prestiż polskiego męża stanu był na zachodzie bardzo wysoki. Sumując najogólniej politykę generała Sikorskiego podczas wojny, Stwierdzić należy, że starał się uzgodnić wraz z Churchillem i Rooseveltem, a częściowo i ze Stalinem, powojenną organizację Europy Środkowo-Wschodniej. Od jego koncepcji dwaj zachodni mężowie stanu odstąpili natychmiast po tragicznym zgonie generała Sikorskiego. Churchill, zmuszony siłą rzeczy do oddania Stalinowi decydującego głosu w sprawie polskiej, jednocześnie pragnął w przyszłości uczynić z naszego kraju ośrodek fermentu przeciwko Moskwie. Podczas II wojny światowej Sikorski był politykiem absolutnie prostolinijnym. Polska, jaką wyobrażał sobie generał, mogła powstać tylko z całkowitej klęski Niemiec. A tymczasem emigracyjna elita, licząc na zwycięstwo Anglosasów, obawiała się przede wszystkim komunizmu. Stąd polityka Sikorskiego była nieustannie sabotowana przez połączone oficerskie i polityczne grupy byłych legionistów, czyli Pilsudczyków, i przez skrajną prawicę. Rosnącej na sile wrogiej akcji przewodzili wyżsi oficerowie i byli ministrowie ze strony sanacyjnej, a działacz narodowy Bielecki i generał Anders ze strony skrajnej prawicy. Ideą przewodnią nieprzebierającej w środkach opozycji było storpedowanie umowy o sojuszu wojskowym polsko-radzieckim oraz niedopuszczenie do zapowiadanej przez Sikorskiego nowej Polski, bo wrogom Sikorskiego chodziło o odtworzenie w oswobodzonym kraju warunków sprzed września 1939 roku. Przyczyny katastrofy lotniczej w Gibraltarze pozostają dotychczas niewyjaśnione, ale wiele poszlak wskazuje, że był to sabotaż, nie przypadek, że Sikorskiego w końcu zamordowano. Miał ciężkie życie, pisał o nim Edward Ligocki, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Pomagali mu obcy, swoi klody walili pod nogi. Trudno się dziwić, że Sikorski był chwilami cierpki. Wygrywał z obcymi, ale wszystko przecież szło jak z kamienia na bezdusznym emigracyjnym podwórku, gdzie czaiła się w każdym kącie zła wola. Jedyną jego radością były rewie wojskowe. Żołnierz na schwał, bitny, niezawodny, wspaniały, serca żołnierzy szarżniższych i szarego oficerstwa bezgranicznie oddane. Dumny był ze swoich brygad i dywizji które tyle hartu wykazały w kampaniach norweskiej i francuskiej i pod Tobrukiem. Dumny był ze zwycięskiego polskiego lotnictwa, z marynarki, z pioruna, który pierwszy walił z dział do Bismarka. Czuł w tym wojsku wielkość epicką. Tak pisał Edward Ligocki. Śmierć Sikorskiego, Ciężko przeżyli bardzo oddani mu żołnierze, lotnicy i marynarze polskich sił zbrojnych, które powstały dzięki jego staraniom u boku sojuszników zachodnich. Walczyli oni o wolność Norwegii i Francji w bitwie o Wielką Brytanię, w Egipcie i w Libii, na morzach i oceanach, w powietrzu i w rozlicznych ruchach oporu podziemnego, a oczywiście i przede wszystkim w kraju. Druga kampania libijska, a później wielkie kampanie we Włoszech i w Europie Północnej od Normandii po Wilhelmshaven uzupełniły wielką żołnierską epopeję Polaków, której końca sam generał już nie doczekał. A wraz ze śmiercią Sikorskiego zeszła na manowce polska polityka emigracyjna, łącząc się z wrogami Związku Radzieckiego, którego armie ocaliły nam ojczyznę. Pośród dokonań w polityce emigracyjnego naczelnego wodza i premiera, wymieńmy umowę o wojskowym sojuszu ze Związkiem Radzieckim i zapowiedź nowego, sprawiedliwego ładu w Polsce, zresztą jeszcze wówczas dalekiego od światopoglądu socjalistycznego. Stanowiło to w dziejach narodu pierwszy krok do zasadniczego przelomu. Sikorski był jedynym dalekowzrocznym politykiem rządu emigracyjnego. To właśnie on rozumiał potrzebę współpracy ze Związkiem Radzieckim, czynił wszystko, by we właściwy sposób bronić interesów Polski, lecz nie był w stanie polityki tej konsekwentnie prowadzić.